Nie wiesz kiedy zjawia się, spada niby wygląda. Z mroku się wyłania, by, by przepędzić zło. Co, co, jak i gdzie? On to wszystko wie, chodzi! Roy Zawsze Ci ponoszę czuła na siebie! Oj, pomienię grozą! ROI, Robin, Robin, tak! Gdy tym to znowu on czuwa noc i dzień nim skrada się tuż tuż zamaskowany cień Czy ktoś zna jego twarz? Kryj się póki czas leci! Robin, tak! tam bo że czuwa noc i dzień Robin, tak! Oj, powieje grozą Robin, tak! Robinisz to na trzy nie! Robi tak! Dzielny agent Kaczor.